Oh.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 Trisze i Blaze. Przed godziną drugą to jeszcze było, a po godzinie drugiej Charles Mingus w remiksie Rezy z takiej płyty, gdzie Rapowi producenci brali się za różne jazzowe utwory. I tu może jest jakiś taki wątek. Wy widzicie, że ta Volta taka gdzieś. Pokoleniowa trochę, ale też e, estetyczna, która nastąpiła, ona była dosyć głośna, tak medialnie, e, jako nowe rozdanie jazzu, to te dzieciaki hip-hopowe e, przeprowadziły to, bo... Ja bym to gdzieś widział jako początek Kamasiego Washingtona Pewnie i tam w LA to środowisko wokół Flying Lotusa W Polsce reprezentatami tego będą eapsi e i późniejsze błoto To jest jednak trochę e jazz grany przez ludzi wychowanych na rapie mhm. No ja się totalnie zgadzam, ale też e no, mówiąc głównie ze swojej strony ale ja, no, na przykład byłem totalnie, wychowywałem się na Apsach, właśnie na Maxa. I pamiętam, że to był realnie pierwszy polski zespół, który mi się naprawdę pod podobał. True, tak, tak I wiem, który, nie. jakby, mam przekatowany naprawdę hardo i piszę te płyty, mam też nawet do tego sumie, że tam jakieś solówki spisywane e, i w ogóle. Więc myślę, że, no, no, dla mnie to był w ogóle bardzo ważny moment. Faktycznie, no. Pierwszy numer, do którego, pierwszy polski na pewno numer, do którego grałem i chciałem to wrzucić potem na Instagrama, to był właśnie Perły i czy coś mm. takiego z, z płyty, z komedą. Ale no kurde, w, jeśli chodzi o Stany, to ja trochę nie wiem z czego to się wzięło, na pewno gra, Glasper, jakby właśnie Kamasi i to wszystko, takie granie no w sumie o hip-hopie tak naprawdę gdzieś tam, że to jest, z, tak jak nie wiem Słyszę się słyszy te rzeczy, że Biggie w sumie to próbował naśladować saksofon swoim tym, no to wydaje mi się, że dużo tych ziomków z Nowego rodzaju próbują naśladować gadkę i, i wokal po prostu grając. Mm, no w Polsce na pewno ja ale ogólnie ja nie mam jakiejś kurde niestety dużej wiedzy na temat jak to się zaczęło w Stanach. Ale na pewno dużą falą był ten jazz-hop. Jak się to zaczęło dziać, to już się idzie zrygać w tym momencie w sumie. Trochę, jak ktoś mówi, że to jest połączenie jazzu i hip-hopu my mamy to w bio też wpisane. I za każdym razem, jak czytam opis eventu i jest... Nauci łączą hip-hop, jazz i jakby drum and bassy, to mam takie, no... No per tak. bas. <laughs> tak, no jakby... Też już troszkę mam... Też już się zrobiła tego, z tego nisza jakaś taka, że łatwo się wrzuca w to, bo jak jest tylko jakiś beat po prostu bardziej osadzony, niż, niż gdzieś tam mocno jazzowy, no to się już mówi, że to jest ten jazz hop. No i to jest ok. <śled> Nie, to w ogóle jest paskudne określenie, jakiś jazz hop i, i dla mnie... To tak jak z każdym zrywem, że to w pewnym momencie dało nową siłę i nową witalność, i wydaje mi się, że szczególnie bo z, ze Stanami nie jestem takim specjami, też stany są tak duże, że tam mm. za dużo wątków się mieli, ale mm. jakbym patrzył na drogę Apsów, których widziałem od samego początku od jeszcze Electric, Beat, Acoustic Sessions w puzzlach, bo ja akurat we Wrocławiu wtedy mm. mieszkałem, i to po prostu chłopaki słuchali Madlib'a, Dili i e, robili to na żywo, mm. e, grając te rzeczy. To wydaje mi się, że w ogóle odrywając to od muzyki, to w bardzo dużym stopniu to była przeciwwaga dla tego poprzedniego pokolenia jazzowego w Polsce, które było na zgrywie. Mm. Takie, że Lado, ABC, te mm -hmm. rzeczy w tamtym momencie, one wszystkie były trochę śmieszne Jas, to wszystko były takie żarty muzyczne I wydaje mi się, że wraz z tym rapem wjechała taka totalna powaga mm -hmm. Że tu nie ma z czego się śmiać, mm -hmm, my tutaj my to robimy, rapujemy serio. Dokładnie, to jest no. bigger than life to I prawda to coś nowego wniosło To prawda, to prawda ja kurde, m, bardziej będąc się gdzieś tam młodziakiem i ja właśnie już słuchałem tych e -apsów i to się pojawiło, no to w ogóle nie wiedziałem o istnieniu sceny Rado ABC, ani w ogóle tej jasowej sceny tak naprawdę. Wiedziałem o tych ludziach, że istnieją, którzy przy, przyjeżdżali e, do nas do Bielska grać na festiwalach jazzowych, powiedzmy. W tym nawet jak y, Tomasz Stańko grał y, kiedyś na jesieni jazzowej. I akurat byłem, yy, nie wiem, chyba w gimnazjum już ogólnie. Mieliśmy jakieś wejściówki gdzieś tam za darmo ze szkoły. To miałem takie, że on zaczął grać miałem takie, że co, co ten typ w ogóle robi, nie? Że typ dmucha i przyciska wentyle, ale jakby nie wydaje dźwięku, tylko właśnie dmucha i chodzi o to. Totalnie nie czaiłem ogólnie żadnych takich awangardowych klimatów jeszcze jazzowych. No i wyszedłem stamtąd i teraz mam no takie, że no, chciałbym się troszkę cofnąć do, do mojego ciała, nawet nie, że cofnąć w przeszłości, ale świadomością cofnąć do mojego ciała, które tam było i powiedzieć sobie, żebym został jednak i troszkę mm. zainteresował się i zapytał, dlaczego on to robi i w sensie samego siebie oczywiście, ale no, na pewno EAPS był najświeższą rzeczą ogólnie w moim szkolnym życiu, że, że to się w ogóle trzymało, że jak tylko to zobaczyłem, to potem już do końca szkoły miałem takie, że kurde, to jest yy, to jest ogólnie ten kierunek gdzieś tam, w którym to wszystko pójdzie teraz. Mm. Czuć to było, że to jest jakieś większe niż samo to, że jeden zespół to robi i ogólnie coś tam, tylko że będzie to naśladowane ogólnie. Ale tak. No, no i udało im się jakieś takie drzwi tam obluzować na tych... Yy zawiasach i też okładka Jazz Forum, pamiętam, było to, to było dla mnie w pierwszym momencie zaskakujące, że on, chłopaki na okładkę Jazz Forum, mm. wow. no tak. I, Bo wtedy Taka to widziałem w nie opozycji nie pewnej, że, że to jest Collab. jakby ten świat się jakiś inny. <laughs> Big Jazz im płaci teraz. <laughs> A jednocześnie w, w was bym widział już jeszcze jakieś kolejne że coś się pozmieniało, bo wydaje mi się, że w tej takiej optyce to często jesteście trochę w tym samym świecie, nie? Że tak, tak. oni i, i że te kilka zespołów, a wy jednak kilka lat minęło i też coś się trochę w międzyczasie wydaje mi się pozmieniało, że właśnie u was jest pewne takie, jak widzę was na żywo, to, że to jest bardzo skupione i ważne ale to już nie jest ta taka powaga, no, że... że to jest... Totalnie Beczka wróciła tutaj <laughs> w jakiś sposób <gulnie <gulnie> Nawet. No ale to też kurde jest ciekawe, bo, bo wydaje mi się, że to z różnych rzeczy trochę wynika z tego też, że, że my mamy ogólnie kontakt bardzo e, bliski z chłopakami i że lubimy cisnąć sobie żarciki w ogóle to wszystko trwa, ale też na pewno duży wpływ ma jakby u mnie i wydaje mi się, że u Miłosza podobnie jest, że, że właśnie mieliśmy trochę tego ziomka z Lado ABC, który nam gdzieś tam w pewnym momencie mm. pokazał, mówię o Marcinie Maseckim oczywiście, który do... gdzieś tam wziął, wziął nas i miał takie słuchajcie, można też w ogóle tak i to było no, bardzo znaczące dla mnie na pewno, jak to się wydarzyło, że typu się zmieniło wszystko ogólnie w moim postrzeganiu, że wcześniej miałem takie, że kto to w ogóle jest jakiś dziwny ziomek, prowadzi warsztaty i mama mi każe na to jechać, bo mój chrzestny coś tam usłyszał, że... znaczy usłyszał, prowadził ten, był producentem tego festiwalu, na którym on te warsztaty właśnie miał prowadzić i ja mówię, że kurde, oprzejmiełem jedną płytę jego, że totalnie dziwne, totalnie w ogóle nie rozumiem ale dałem się przekonać i po tych warsztatach w ogóle wróciłem do Bielska, takie chłopaki Musimy w ogóle coś tutaj zrobić tak. ogólnie, nie? Bo tak. jakby jest tak, tak nabuzowany energią, tak, że właśnie można w ogóle tak dziwne rzeczy robić i to ma sens Sense. w ogóle ja, i ja to też... jest super. I tylko jak ty wiesz o tym, że to ma sens, to to ma sens ogólnie. I... Ja mega też dokładnie w ogóle pamiętam ten moment z e, tyku chłopaków z Marcinem. Styknięcie z wujastem. <laughs> I... I ja pamiętam, że to zmieniło wtedy, no tak jak mówi ja, no mnóstwo rzeczy. Po prostu i byliśmy wszyscy trochę w czwórkę, mimo że oni byli. Chyba najpierw byłeś, nie wiem, czy byłeś najpierw ty sam. Ja byłem najpierw sam, tak. No, a potem jak jeszcze kurwa. byłeś z I oni byli takimi głównymi beneficjentami tego. E, Lado spuścizna w tak, jakimś stopniu tam małym. Ale to miało taki ogromny przerzutka na nas wszystkich, typu już po nie wiem czterech spotkaniach, że już potem z tego w ogóle. Pojawiło się takie nowe pole, nad którym sobie nadbudowywaliśmy coraz to nowsze rzeczy. I no, kurze, dobrze, tam to się tak wydarzyło no. wtedy po prostu. Dzięki, tato. To <laughs> ciekawe, że właśnie nie znałem tego wątku, że to to jest, tak jak ja bym patrzył na to, oczywiście totalnie to upraszczając, na taką jakąś pokoleniowość, mhm. bo to nie jest tak, że tutaj do tego roku to tu można nagle uciąć mhm. i, i przesunąć dalej, ale że jest ten łącznik i jednocześnie przy tym, co wspominałeś, że jednak ta szkoła cię uwierała w tak wielu e, miejscach, to tutaj ten e, sensej, e, się znalazł nie, nie natrafił na młodzieńczy bunt, nie? No, no, no, no... Tu jest jakby... Ale... No to jest ciekawe, jakby... Ja tak rzadko mam ogólnie, że... coś teraz już w ogóle, jak nie jestem w szkole żadnej, ani na akademii, ale... Bardzo to miałem w sobie zawsze, że trochę się jednak bałem nauczyciela, że jakby... Starałem się dostosować zawsze, troszkę też to z domu wyniosłem, że byłem po prostu potulny... E, w większości sytuacji jeśli chodzi o autorytet jakiś właśnie I... No i dopiero zacząłem to kwestionować jak zobaczyłem jak mi się to rozjeżdża że miałem w tym momencie dwóch nauczycieli ogólnie w tym samym hmm. czasie od perkusji I jeden nauczyciel mówił mi bardzo sensowne rzeczy tłumaczył mi kontekst tego i tłumaczył mi coś tam i dlaczego on uważa, że to powinno tak być zagrane a w głównej mierze mi też powiedział musisz samemu zrobić research i samemu dojść do tego ogólnie jak ty chcesz to grać a drugi nauczyciel mi mówi Grasz to tak, bo tak grali przed tobą i ja tak mówię, że tak masz grać. I w tym momencie zaczęło mi się tak trochę to. Klasyka wykonawcza, tak? tak no, że zaczęło mi się to w ogóle jakby ta realizacja totalna w związku z tym. I no, potem poznanie Marcina było mega, bo to był jakiś taki rodzaj zdrowego autorytetu I nie, nie każe grać w żaden konkretny sposób, tylko Mówi ci spróbuj tak, spróbuj tak, a wiesz, że to trochę nie ma sensu, bo tutaj budujesz, a potem w sumie nie ma zwieńczenia tego. I bardzo to było wszystko proste w przekazie u niego, bardzo bezpośrednie też, co ja lubię akurat, więc to też zadziałało na, na korzyść moją. Eee, ja nie lubię, jak ktoś tam owija w bawełnę i mówi, no tak, super grasz, ale, ale mógłbyś tutaj coś takiego. Tak, no nie, jakby tu zrób tak w ogóle, zrób tak, spróbuj najpierw i potem zobaczysz, o co mi chodzi. Eee, no to było mega. Więc, yy, więc z tym w ogóle nie miałem problem. Jak autorytet nauczycielski jest w jakiś sposób taki po prostu ludzki w tym wszystkim i że to nie jest tak, że on się chowa za tą yy, tarczą tego, że on jest nauczycielem, tylko że on jest po prostu ziomkiem, który robi to dłużej od ciebie. Mm. I, I ci mówi, dlaczego on doszedł do pewnych wniosków, to też w ogóle działa na innej, innej zasadzie zupełnie i też wydaje mi się, że jak jest tak nawet patrząc po moich dzieciakach, dużo jeszcze młodszy, że e, jeśli jest konsekwentny i logiczny, mm, bo jak tak. mówiłeś o tych dwóch, e, w których można było znaleźć, że to nie pasuje do końca, a jednocześnie znam kilku, co najmniej, i ty też się zaliczasz do nich, takich muzyków, którzy trochę się zbudowali na swojej nienawiści do szkoły. Mm. <grymne> <grymne> Karolina Red, na przykład i jej stosunek do wiolonczeli po latach w szkole, to ja wręcz, patrząc nieraz na Karolinę, to myślałem, że ona rozwali ten instrument mm. tam na scenie i jak rozmawiałem z nią, no to właśnie ta niechęć do wszystkiego, co stamtąd wyniosła, ale tu znowu mi się przypomina e, rozmowa z Tomaszem Stańko, już e, nieżyjącym niestety, który mi powiedział, że... Panie Filipie, to jest tak, że są ludzie, którzy idą do tej szkoły i ci najzdolniejsi z nich to tyle lat, co są w tej szkole, to się odłuczają tego mhm. i wtedy ci to są wybitni muzycy, bo oni mają warsztat, a, a jednocześnie wyzwolili się z tego wszystkiego, co próbowano im tam narzucić. No, no totalnie tak jest. Ciężko, ciężko jest też zawsze ten moment odsiewania rzeczy jest, y, uważam, y, makabryczny, bo łatwo sobie też przy okazji coś za szybko odsiać. Ja tak na przykład często też miałem, że odsiewałem rzeczy, y, które jakoś y, trochę na przykład podprogowo sobie mm, obrazowałem jako rzeczy, powiedzmy, bardziej y, takie artystyczne, a finalnie się okazywało, że to w ogóle nie miało nic wspólnego z niczym takim i nie musiało w ogóle mieć, tylko było na przykład prostą techniczną rzeczą, mm. która po prostu nieważne, czy uważasz tak, czy tak, dobrze ją mieć. I ja na przykład, y, jak się o tych nauczycielach, to ja na przykład miałem tak, że nie miałem... Y, Yy, takiego może, że jakiejś niezgody, ale miałem permanentnie i zawsze miałem z tym problem taką nieufność i to to mi odsiało dużo razy po prostu yy, zbyt wiele rzeczy. Więc jakby... Od znaczy też podejrzewam, że odsiało dużo od... A, że mówisz, że, że ci mówili coś i ty miałeś nieufność, tak, dlatego nie i miałem, taką, miałem taką nieufność i na przykład nie wdrażałem w ogóle na przykład części tych rzeczy, yy. bo się bałem, że miałem takie... Szczerze, nie, bo... jakbym miał twoich nauczycieli, też bym miał nieufność. <laughs> no tak, ale jakby często jest tak, że właśnie tam mimo wszystko są takie rzeczy, z którymi... Wiadomo, nie ma ich może aż tak wiele też z kolei, ale jest, jest, są te rzeczy, które są powiedzmy gdzieś tam w miarę uniwersalne i czasami po prostu warto je mieć. Ogólnie problemem w edukacji artystycznej <głos> moim zdaniem jest totalna zależność od jednego nauczyciela. Jak nie masz zainteresowania ze strony rodziców, to ci nikt nie pomoże, jak nie pasujesz po prostu do nauczyciela. Albo jak już nauczyciel przekaże ci całą wiedzę, którą może. Rzadko, który nauczyciel sam ci powie, musisz szukać dalej. Tak, tak. I Albo... to jest problemem, bo to jest yy, bycie nauczycielem. Niestety, w tym momencie jak to wygląda, w muzie i nie wiem, czy tak samo jest w sztukach, powiedzmy yy, wyzwolonych. wyzwolonych, ale że nauczyciele bardzo często są ludźmi, którzy po prostu wybrali tę bezpieczną drogę zrobienia tego magistra i potem pójścia do roboty, gdzie mają ubezpieczenie i w ogóle i nie, nie cierpią, i, bo nie mają ubezpieczenia i nie cierpią i nie grają, bo jakby już sobie znaleźli robotę i, i nie walczą z tym, nie próbują dalej tego zrobić więc są trochę niespełnieni gdzieś w głęboko u siebie, w środku Przez co się też nie rozwijają potem jako nauczyciel Bo na przykład niekoniecznie chcą to po prostu robić, tylko to była ta bezpieczniejsza opcja A ich nauczyciel z kolei im mówił, że nie mają w ogóle szans Zrobić y, nic z muzyką I że to chodzi o to, że musisz zarabiać z, z muzy ogólnie że to jest taki mental, który mam wrażenie Dużo ludzi i w naszym wieku i, i, i starszych też y, Ziomali naszych, czy trochę dalszych znajomych, ma coś takiego, że jak nie zarabia z muzy, tylko i wyłącznie, że nie utrzymują się z muzy, to znaczy, że w ogóle trzeba już to po prostu odpulić i, i nie robić tego w ogóle. Więc to jest, no, no, no, głupie po prostu i, i smutne, jak to się dzieje. No tak, ale też cały taki, oprócz tego mental wrzucania te, tych tekstów przez lata, że, no, Jazz, tam spoko. Z jazzu spoko, nie wyżyjesz. Z jazzu nie wyżyjesz no, bo że nie będziesz grał w orkiestrze, nie będziesz miał stałej tak. roboty, nie? A poza tym też jeszcze. A co jak za 10 lat nie będziesz grał? A co jak nagle. A co jak złamiesz rękę? No tak. No to będę zła złamaną ręką, coś okazuje, <laughs> no nie wiem, kurde. Tak, ale jeszcze Ciekawe jak to się też obróciło w ogóle w tym świecie nagle, że. Ale to może o tym potem, ale, ale jeszcze też ten wątek, że zdanie, które po prostu ja na przykład słyszałem latami myślę, że każdy młody muzyk w szkole muzycznej, który chciał robić cokolwiek z jazzem albo w ogóle po prostu z czymś innym, bo to w ogóle nie chodzi o ten jazz, ale z czymś innym niż klasyka, słyszał to jest, do tego zawsze możesz wrócić. To zawsze możesz jo. zrobić. I Nyspytu, to jest, no to no. jest w ogóle największy wykręt, <grym> jakiś mentalny <grym> element. Nie, nie, nie teraz, nie teraz. Nie teraz. Nie nie rób nie, bo wiesz, nie bo jak zrobisz to, no to, to jest o wiele prostsze. To, to możesz zrobić zawsze. Nie? W ogóle ludzie, którzy nigdy nie, nie widzieli nawet po, połowy tych rzeczy, wypowiadający <grym> się jako autorytety o pewnych innych rzeczach, to jest nie tylko w muzyce, ale w ogóle wszędzie na świecie zawsze dobry, śmieszny wątek. No. no to jeszcze do tego wrócimy Look of Love, Metro i Immortal Onion z płyty, która w you know Me wyjdzie niedługo albo wyszła przed chwilą, i jest hołdem dla JD. No bo J Dila jest ważnym takim punktem odniesienia, dlatego co dawno nie słyszałem w ogóle tego słowa i wydaje mi się obrzydliwe Jazz Hop. Myślę, że tak, ale. Yy... Nie mam nic więcej chyba do powiedzenia. Ja, ja też jestem niezagłębiony. Nie niestety, jest. jakby Jay Z znam i, i, i kojarzę, nigdy nie byłem y, znawcą totalnym jego muzy, żeby wszystko sprawdzać. Yy, na pewno jest taki tekst sztampowy yy, podczas Jam Sessions często, że gramy jakiś standard to gramy teraz yy, all of me, ale w takim Jay Dilla beat. Wiecie o co chodzi, <grym> J. Dila groove robimy. I to mi się kojarzy głównie z tym niestety. Ale tak... tam glaspera, jak tak. Tak. wali tam na pianie coś tam, demol jakby. Dobra, dobra, ale teraz w gruwie hip-hop, nie? Tak, ja jestem ciekaw na ile jakby te wątki obrzydza to, że tak one rosną i tak wielu mają e, Bo jakby pamiętam te pierwsze momenty jak słyszałem bity J.D. Lee na Bastaraim się i tak dalej To nikt tak nie pływał w hmm. tym... E, Takim MPC-kowym, ale jednak takim swingu mm -hmm. zupełnie innym, mm -hmm. i, i to było coś. A jednocześnie za tym poszła taka fala, jakby ludzi, którzy nie umniejszając nikomu, ale robią hołdy cały czas, i to w kółko jest niewychodzenie z tego świata. I to może jest dobry moment, żeby Was podpytać o te rapowe wątki Wasze. Y raz spełnione. Dobrze pamiętam, że raz spełnione granie z tonfą na żywo. Niestety tylko raz, ale to się jeszcze... Jeszcze tam... się wydarzy. Na pewno. Jeszcze się wydarzy. Tak. Bo to są dla mnie rzeczy, które wynikają z czegoś zupełnie innego. Macie taki numer na płycie Siła Przyjaźni i wydaje mi się, że one po prostu są jakieś takie naturalne, środowiskowe dobrze zawijają do tego wątku, od którego zaczęliśmy też, tej międzygatunkowości mm. jakiejś takiej... Bo nie widzę tego, że to są... O, my teraz zrobimy właśnie jazz hop. Special project. <grym> mm -hmm. Nie, no ja, ja na przykład mam tak, że poznałem większość tej ekipy, chociaż nie znam ich wszystkich, ale dużo jakichś właśnie ziomali nawijających z Wawy przez Jana. I dużo w ogóle jeszcze, zanim nawet ich poznałem, to w sumie przez Janka i Perszyńskiego poznałem Młudzę. I większą część już tego znałem, zanim poznałem ich osobiście, wszystkich. I uwielbiałem. I dla mnie na przykład taki ten koncert z Tomfą wtedy to był ultra fan W sensie, hmm. naprawdę, jakby czułem się jak taki trochę, wiem, że to, nie chcę, żeby to brzmiało jak jakieś po prostu tutaj yy, waflowanie się czy coś, ale... Czułem się jak taki po prostu spełniony dzieciak, mhm. typu, że jest, jest coś takiego, że w jazzie nie masz tej opcji ogólnie na, na ten, ten rodzaj kontaktu z publicznością mhm. też w ogóle. To, to mnie bardzo boli, że no, nikt nie robi pogona w jazzie, nikt nie robi, jakby w sensie bardzo rzadko się to zdarza, musi to być jakiś konkretny powiedzmy, że to jest yy, powiedzmy muza mocniejsza, ale gdzieś tam jest powiązana z jazzem. A jak, odkąd ja w sumie, nie, nie pamiętam kiedy pierwszy raz miałem okazję chyba z USO na spokoju, jak graliśmy pierwszy raz też właśnie z, z chłopakami z Tonfy. Eee, czyli z Jankiem Gałoszem i z Miłoszem eee, też i to było pierwszy raz jak w, był ten rodzaj takiego, że to jest naturalne to w jaki sposób to wychodzi i że my gramy tak jak chcemy grać, nie musimy niczego powiedzmy, czy tam w cudzysłowie upraszczać albo jakoś hmm. dogadywać tylko gramy po prostu na luzie też wiadomo trochę imprezka i spokojowy klimat, więc więc dużo luzu tam eee, no i, i ten rodzaj energii to ja odkąd to się wydarzyło miałem takie, że muszę to w ogóle musi być Kultywacja. ściana musi być ściana na uso kiedyś musi być ten, co się udało rok później bodajże na, na spokoju Mm, I od tego momentu miałem takie, że muszę y, jakoś popchać to I przekonać y, chłopaków, żebyśmy z kosmonautami zaczęli to robić A równocześnie mam wrażenie, że mamy mega trudność czasem Żeby, żeby właśnie nie nakładać na siebie żadnych limitacji mhm. Że okej, okay, robimy to z kimś na wokalu, więc to musi być jakieś Tylko właśnie to musi najpierw powstać i potem jak mamy Okej, okay, na tym by może siadło coś, mhm. może spróbujemy to wysłać komuś Właśnie ja tak mam z siłą przyjaźni, że jak nagraliśmy to yy, To miałem takie już, że w ogóle totalnie czuję, że albo ja muszę tu nawinąć na tym Albo kogoś zaprosić komu to siądzie, ale z racji, że chcieliśmy mm, płytę bez fitów, a ja Nie mogłem się tam jednak Jakoś zebrać z tym, żeby sensowny tekst napisać, ani, ani nie wyszło nic jak na freestylu wbijałem yy, To odpuściliśmy, ale totalnie mam nadzieję, że jeśli no, tam Nie... zrobimy jakiś mixtape po prostu z remixami i, i tam ktoś nawinie bo kurde... To jest moment, ja w ogóle uważam, że brak twojej nawiki tam akurat jest ewidentnie nieodżałowanym momentem. No, możemy to zrobić jeszcze. Tak? No, <grym> no, no na to... to będzie czas później. <grym> tutaj się nauczysz to tam wtedy. Jamański One Reading możecie zrobić, 10 wersji z różnymi ludźmi na wokalu. Ja myślę, że to jest, to jest ten pomysł właśnie. No bo to jest także właśnie to czuć i to jest, dlaczego ja reaguję tak, o, odrzuca mnie od słowa jazz hop, że ja się wychowałem w tym, że jednak perkusja w rapie to ma być automat, to ma być samplowane z maszyny, albo właśnie gdzieś grane z palucha na jakiejś mpcc, albo po prostu dopaminowa stopa z TR 808 <fie> i wtedy to mi daje dużo radości. I zresztą teraz to wyszło, jak byłem w Łodzi na Utęgu, gdzie wszystko było zaaranżowane na instrumenty. No naprawdę było mi bardzo smutno i nawet się rozpisałem na kilka stron na ten temat. <fie> jak bardzo mi było smutno, że nie było tam bitów frazy. I, I tym jedynym zespołem, który miał papiery na to, żeby grać z perkusją, byli The Roots, mm. e, którzy jednak byli zespołem, który po prostu operował na sile przyjaźni. Wydaje mi mm. się, że od początku była ta perkusja i, i tam nie było aranżacji mm. na instrumenty. Bo to niszczy dla mnie jakby te rapowe mm -hmm. wszystkie projekty, gdzie to jest przearanżowywane na instrumenty i większość raperów nie umie rapować do żywych bębnów, mm. gubi się gdzieś ten, a tutaj byłem na tym waszym koncercie z Tonfą i to po prostu żarło i, i, i działało i że to jest też plus trzy do energii i wszystkiego, że jednak to się dzieje dzisiaj, nie te kilka mm. lat wcześniej, mm -hmm, bo mm -hmm. też y, z tym wokalem jakby raperzy się radzą zupełnie inaczej. Totalnie. Dla mnie, dla mnie dużo też ym, goryczy u mnie wprowadza, ja to nazywam trochę ostatnio się taki temat u mnie przewija, kolonializm gatunkowy, że masz właśnie ziomków, którzy jarają się jazzem, powiedzmy dorastali w jazzie, nigdy się nie interesowali właśnie innymi gatunkami, typu hip-hop, jakby innymi kulturami po prostu muzycznymi i wchodzą gdzieś tam i mają takie, dobra, teraz zrobimy numer w tym stylu po prostu. Co się mega często dzieje ogólnie, że ktoś ci mówi, że dobra, gramy to w tym stylu, ten groove jest taki poglądowo, taki jak ten gatunek czy coś tam. Albo z tego numeru w ogóle jakbyś mógł się zainspirować i ja mam takie, że kurde, nic nie wiedząc o, o, o danej właśnie kulturze, z czego to wynika, jakby nie, nie obczając muzyki, która była, na przykład, trochę wcześniej, nie mówię, że to jest mus, ale robisz fopa moim zdaniem takie właśnie, że, że bardzo spłycasz to, co próbujesz naśladować, przez to, że raz próbujesz to naśladować, a nie robić to, a dwa, że jakby nic o tym nie wiesz, więc mm. jak masz to, to oddać realnie? No to nie myślałem o tym w ten sposób, ale 100% się zgadzam, że to takie nadużywane pojęcie cultural appropriation mm. i że po prostu jak jesteś z Polski, to nie powinieneś nosić dreadów albo mm. grać jakiejś muzyki, to wszystko jest o tym, o zaangażowaniu, mm. o jakimś czymś, co wykonałeś i to wcale nie musi być 7 lat yy, odrabiania terabajtowego dysku z rapem czy coś tam, tylko o czystej intencji i tym, że chcesz coś więcej. No, no, że to musi być głębsza kminka niż że typu słuchasz sobie piosenki i masz takie, o, fajny bicik hmm? no Zróbmy to. Zróbmy to po prostu no, zagraj mi taki bicik Okej, okay, to ja teraz zagram jazz Tak. No, smutne jest to, że tak często jakby już nawet nie już nawet nie z muzykami, ale tak często też wygląda po prostu produkcja, nie? że po prostu wielu numerów, nie tylko jazzowych, że to czasami jest po prostu normalny jakby taki dzień w pracy. No, no. O, to dobre. Dobra, to to bierzemy. O, to dobre. No jakby spoko, ale faktycznie trochę płytko. No, no, no. No bo też, i to się bardzo szybko weryfikuje Jak w tej kulturze gdzieś wyrosłeś, to ten radar masz tak wyczulony, że po prostu po trzech nutkach już wiadomo, że tego w ogóle nie należy dziesięciometrowym kijem dotykać że no, to nie jest prawda w ogóle To a, nie jest prawda co mówisz A to akurat na przykład jest prawda Jo jo jo jo, jo, jo, jo. Ej. U, e. A. o, z powrotem na mym byciem głównie Mogę łapać za rogi, bo nie mieszkam w Pampelunie Nie dam się już bronić, teraz ja tutaj poluję Jestem w maju urodzony, mam nadzieję, że rozumiesz, bel. na moich majtach dracha Jak więcej popuszczę, pewnie będę dawał znaka Komu za ratingsa, na wzajemna masturbacja I są nieporazne, no niestety taka wraża Ej, mam wpół, ładny wygląd I to jeszcze przed pieniędzmi Jak nosiłeś rozszerany, to ja nosiłem i ben. Proszę, tylko nie malaria, nie chcę porzuć się dotknięty waszym palcem. No, V umier szafę, zrywistka swe w o tym wspominała nawet. Jak się wyklujemy, to się już nie pozbieracie. Ty musisz duży pieniądz wydać, żeby czuć się graczem. Ej, w si się żywić, się wicie, kosi w żarcie. Wiem, do, do zoo, wszystko pozamykać w placę Odbija mi się katem, procenty biłem piłem na sen. Podobno mam objawę, jak widzę, jak się wszyscy uzbieracie. jak widzę, jak się tak widzę jak się wszyscy rupieracie Tak widzę jak się wszyscy rozbieracie, ej, widzę jak się Dolfał mnie w szafę ty już z szafy Musisz cię pilnować, bo nie strzeli z tą gafy Pierdolę to kurwa Biorę chuja w papę Czeka was, będę wysycać swego Ej, yo O, Czalaczka do punktu, w szapie nielegalu punktu, nieważny jaki ubiór i tak mam wszystko punktów, ciągle wojna begów oraz rurków, moje ujebane jak stół. Jurków, dosyć mam już ujków, kolejny turnus, zieleń szare a nie turkus, te kolory z pagórków, ta nie dla urków, to dla fanów szach ribo Ribok albo najki, rozwiązanie jest konkursu, ten na głowie to jedyny kutmur, Ej! Hey. E A twój gildan to drukował chudmut Kłupaki dobrze robią i tak do skutku jest... Stuk, stuk Kiedy, kiedy, kiedy patrz się tak na ciebie? Na mnie maz stajla Maz stajla Maz stajla Maz stajla Maz Tak jest. Pycze Gówno, Tonfa w remiksie Uso z gościnną zwrotką Jana Pieniążka. I to jest utwór, który w takiej chyba pełnej swojej rozciągłości nigdzie się nie ukazał, ale można go znaleźć na mixtape DJ-a Zetena, który się nazywał Trzeceszy na, mixta na mixtape. Mm. Dokładnie tak. Szczera prawda. Lubisz sobie czasami coś zarapować. Lubię, ale musi być bardzo sprzyjający klimat. <grymne> musi być podpucha ze strony ziomali na pewno. <grymne> musi być takie, że no dobra, dawaj, dawaj, spróbuj. Eee, jak jest takie, że ja mam ochotę, a nikt inny nie ma za bardzo wajbu, to jak tylko sforsuję to, żeby to się wydarzyło, to jest klops. Ale mam ochotę, no. Czasem mnie czasem co łapie. Gdzieś tam sobie czasem coś zapiszę na telefonie, ale niks, nic się jeszcze nie ukazało w pełnej formie. W sumie oprócz, oprócz kosmo przerywnika tam rapowego na pierwszej płycie Co też było taką sytuacją, że po prostu u Wojtka w studiu siedzieliśmy i była beka, że tutaj nic nie ma w sumie na tym numerze Że przydałoby się coś tutaj nawinąć ja wbiłem trochę... No nawet bardzo na, na, na żarty w sumie tam I wyszło tak, że wysłaliśmy to chłopakom potem, bo nam się w sumie jakoś spodobało i chłopaki to klepnęli i, i wyszło no. No, ale kiedyś. Tam... trafiło na album, bo e, ja chyba mam na Winelun nie na pamiętam. Na Winelun niestety tego nie ma. Ja no. myślę, że to jest podobna sytuacja jest jak kresie, z Sensejem, no. że tam terminowo nas już wtedy tak, tak, tak, hmm. docisnęło że to był jakiś po prostu. Dodatkowy pomysł, żeby po prostu zrobić drugą wersję tego przerywnika, który był w teorii od początku, by miał być taki jaki jest. Tak Malinyla. się pewnie tłumaczycie, a chcecie, żeby po prostu było dla tych od wyższej kultury tak, jazzowych słuchaczy. I, na tam nam zależy, żeby nas słuchali. Ale możliwe, że była taka jak Minka w sumie. Jak, jak jeszcze byliśmy młodzi i naiwni, myślałem: takie, no, kurde, może bezpiecznie na winyla tego nie dawać, bo to jednak poważni ludzie kupują, a potem wszyscy się odzywali, czemu na winyla nie ma, na winylu nie ma tego. Kurde, jeszcze by nas nie wzięli do jazz forum. I później było. to zdarzyło ci się też rapować na żywo, nie? O, Bo tak, wydaje tak, tak. mi się, Pary że razy się ta ta to było na koncercie. Tak, parę razy było tak, że chłopaki mnie też podpuszczali. Ja, na zagranicznych ja... koncertach dużo łatwiej się to rapuje, ogólnie. Hmm. Ja próbuję podpuszczać zawsze tutaj kolega, Tak, to no. prawda, ty no. jest akurat totalnym adwokatem tego, że zawsze... On może zarapuj, może zarapuj przerywnik. Jest tam może za... lubię, lubię sobie tam krzyknąć. No da, w dwóch tak. miejscach zawsze tych samych. No to w ogóle jest... Też o tym wcześniej nie myślałem i teraz, jak gadamy, to wyszło o tej wymianie energii, nie? I o tym, że wtedy jak ten wokal się pojawia jeszcze taki właśnie nieokrzesany trochę rapowy, bo tu wbrew temu długiej przekmince o edukacji muzycznej, to nieraz i z gośćmi, i ze znajomymi i sam się zastanawiam nad tym, co jest edukacją w rapie, to jest po prostu praktyka. Mhm. I to jak Ostry robił kursy rapowania i ktoś tam próbuje to zaprząc w jakieś takie klasyczne metody nauczania, to to nie działa po prostu, to nie wydaje mi się, żeby mogło wypuścić z siebie kogoś Chyba, że ktoś przyjdzie, może z jakimś talentem i tam jeszcze dowie się jakichś takich tekstów. Ja sobie nie wyobrażam rzeczy. tej sytuacji, że ziomek jak przychodzi no, mój nauczyciel rapu mi kiedyś wytłumaczył, żebym w ten sposób tutaj podchodził do niektórych rzeczy. To jesteś skreślony ogólnie, wydaje mi się, w większości środowisk. A czemu tak nie ma z muzu? No. Czemu tak nie ma? O, mój nauczyciel mi kiedyś powiedział coś takiego. O. Nie słucham cię już. tego. takiego Było miło, ale. No, nie, w sensie. Totalnie miałem... Y, ostatnio też na żywo to zobaczyłem, jak był event fatygi w Kejbarze. E, I no po prostu jakby ja uwielbiam wszystkich tych ziomali, y, w sensie muzykę, które tworzą. E, ale dla mnie, jakby Karol, Karuzelka, jak wszedł tam za tego Majka, to zobaczyłem po prostu, że on ma dużo więcej, czy na pewno parę lat więcej na, na scenie po prostu, praktykowania tego, bo... No była trochę różnica w yy, i w jakby emisji tego głosu i w jakby tym, że on jakby nagle wbija i jest w ogóle, wbija i jest, i jest tam, i jest w tym po prostu. I od razu mieliśmy z zandkiem Kręcem się, odwróciliśmy do siebie, że ja pierdziele jaki GOAT, to jest nasz GOAT i się zaczęliśmy przytulać. <śmiech> <śmiech> <śmiech> to, no. jest, to jest totalnie praktyka, no i na instrumencie jest to samo, że dopóki jesteś w szkole, to nie będziesz miał własnego języka, jeśli się dajesz prowadzić po prostu komuś. Dopiero jak wyjdziesz stamtąd i zaczniesz yy, szukać i właśnie zaczniesz odrzucać te rzeczy, które ci ktoś wpoił, albo właśnie znajdywać nowe rzeczy i znajdywać nowe swoje po prostu kierunki, to wtedy zaczniesz, nie chodzi o to, żebyś był technicznie w ogóle dobry, tylko chodzi o to, żebyś miał swój język i swoje jakby charakterystyczne rzeczy, które też można przesadzić w tym kierunku i potem mieć coś, czego się trzymasz przez większość swojego życia, yy, jakiś załóżmy pattern rytmiczny czy, czy melodyczny. No ale totalnie to jest właśnie o... o tej tożsamości twojej, jak... I, i mi się to jakoś bardzo wcześnie skliknęło, że... dopóki ja jestem z i łatwo się jest ze mną dogadać, powiedzmy, i, i słucham... i umiem słuchać, i umiem rozmawiać z ludźmi, i umiem zapytać, co u nich, i umiem... dopóki umiem te wszystkie rzeczy... to też widzę to, jak to działa na scenie, że potrafię zostawić miejsce dla ziomala, żeby on teraz coś powiedział, potrafię jakby... Wys wysłuchać z tego, co on mówi, coś, co mogę podbić. do czego mogę nawiązać i do czego mogę hmm. podbić, jakby słyszę, jak on mnie złapał na czymś i mam takie, o, jo, fajne, w ogóle, że jest że jest ten kontakt, to jest wszystko o rozmowie jakiejś takiej, jak gra w zespole przynajmniej że to jest o tym, że tworzycie coś w tu i teraz i musicie być wszyscy zapięci ogólnie w to samo, po prostu, w te same. E, że tak powiem, sposób komunikacji przynajmniej to no to w tym samym autobusem idziecie, coś jakkolwiek. To w ogóle też jest o tej takiej funkcji w ogóle niepodlegającej jakiejkolwiek ocenie muzyki, nie? Tego mm. wspólnego muzykowania, tego to, co to. trochę w kulturze naszej, szczególnie powojennej wraz z migracją do miast i tak dalej, zanikło to, że ja od lat już nie gram, od kiedy z, z moim zespołem ówczesnym się rozstałem to dłuższą chwilę jakoś mi się tak e, czekało po tym mm. i nie grałem, a jednocześnie mam takie momenty, że z kumplami się spotykam pograć tylko na zasadzie tego, że spotykamy się porozmawiać tylko nie przy pomocy słów i to tak. jakby to nie musi być z tego płyta, nagranie i tak dalej. I że improwizacja, słuchanie się nawzajem to dużo w życiu. Totalnie. Może I powiedzieć. to jest też, nawiązując, sorry, jeszcze ten, nawiązując do akademickiej strony tego wszystkiego, to, że nie ma nauczania improwizacji w szkołach muzycznych nie ma? Y, klasycznych. Jakby, no jak jesteś gdzieś w, w szkole typu których nie ma ogólnie w Polsce dużo. Wydaje mi się, że w Warszawie jest... Jest chyba taki przedmiot, który posiada jedynie nazwę, ale jest tak naprawdę zupełnie o czymś innym i to jest jakiś taki rozszerzony akompaniament tak naprawdę. Mm. No to jakby, jeśli nie jesteś w szkole, która z założenia uczy cię jazzu, bądź jakiejś tam rodzaju rozrywkowej muzy, yy, no to w szkole klasycznej, jeśli twój nauczyciel sam się nie zaangażuje w to, żeby ci to polecić jako, jako kierunek, to jako kierunek, jako w ogóle opcję opcję na budowanie swojego właśnie czegoś muzycznego ja, to, to nie nauczysz się i dlatego dużo osób wykształconych klasycznie ma problem duży, żeby potem zacząć robić cokolwiek innego, bo mhm. są wyuczeni tego, że czytają z nut i czym mhm. to się różni w tym momencie od po prostu czytania tabliczki w Excelu nie wiem w sumie, bo jakby odtwarzasz albo coś robisz konkretnego, co musi być zagrane w ten sposób, pewnie, że wkładasz tam cząstkę siebie i, I może możecie to totalnie spełniać też, w ogóle nie, nie chodzi o to, że to jest bez sensu Tylko, że większość ludzi się właśnie skupia na tym, że coś odtwarzają przez większość swojej edukacji artystycznej Zamiast szukać w sobie tego, co chcą potem pchać dalej I no ta improwizacja jest mega dużą częścią tego, bo jakby... No bo to jest też trochę o tym balansie pomiędzy szkołą... Bo koniec końców szkoły artystyczne to są w dużym stopniu szkoły zawodowe i sportowe. I takie, tak, które tutaj, tak, no. uczą pewnej rzeczy. Jakby nie ma w tym nic złego, bo nie każdy musi być kreatywny super wychodząc z takiej szkoły. Może po prostu właśnie grać kwity na statku czy coś tam i, i jakby spoko. A z drugiej strony pojawia się to uczenie kreatywności, na co są pewne metody i pewni ludzie predestynowani mm. do tego, ale to jest trudne. To I jest trudne, wydaje no. mi się, że jakby te takie amerykańskie modele, gdzie się odmienia tą kreatywność przez wszystkie przypadki, to mm. też nie jest Działa. coś, co wnosi coś do życia. No to jest trudne. Ja mam tak, że to jest trudne dla mnie z samym sobą nawet. Ja, mm. ja po prostu próbuję sobie czasami, nie wiem jest na przykład taki moment typu moment tak zwany deadline, że jest jakiś krótki czas i musimy coś tam zrobić, napisać, ogarnąć ogólnie. I ja nie chcę po prostu na przykład też pisać tak na pałę totalnie rzeczy i a nie ma tego czasu na tyle, żebym sobie z tym na spokojnie posiedział. To Taka walka na przykład, żeby się wbić w jakiś taki tryb bardziej otwarty i nie wiem wymyślanie samemu sobie, gdzie ja się znam w miarę w porządku. <laughs> e, jakby rzeczy, które mnie wybijają z moich schematów jest trudna, co dopiero jak w momencie, kiedy uczysz kurde kogoś, kto, kogo tak naprawdę jeszcze w ogóle nawet nie znasz, a nawet jak znasz to pytanie też, na ile go znasz? Albo ten ktoś na przykład jest na takim etapie, że nauczysz go rzeczy jakieś, ale on nie ma na przykład połowy środków do tego, żeby wyjść w ogóle z tego, co ma tak naprawdę, więc też to jest trudne. No są takie techniki, na przykład to jest też wątek, który się pojawia na zbiórce e, channeling. Mm. Czyli jakieś takie podpinanie się do czegoś i, i to ja patrzę na to trochę przez palce, bo jakby metafizyczne, magiczne myślenie ja lubię jako język mówienia o świecie, ale nie jest tak, że jestem wierzącym ortodoksyjnie człowiekiem, który uważa, że to jest prawda. Ale Dudek P56, który tutaj był, na przykład u niego, on mówi, przykłada kartkę i pisze. I on gdzieś w tym momencie napisał numer po angielsku, nie mówiąc po angielsku, jakby fonetycznie Muzycznie. po polsku, bo coś go naszło. I w afroamerykańskiej całej historii muzycznej jest bardzo dużo tego podpinania się pod jakąś taką uniwersalną częstotliwość. Mhm. No i tutaj na przykład można mówić o jakichś takich metodach, jak tą kreatywność po prostu wprowadzać się w jakiś taki stan trochę transu, hmm. trochę i to już jest jakaś taka wiedza praktyczna, którą można tak samo w improwizacji słuchanie się nawzajem i w ogóle takie głębokie słyszenie, że hmm. co jest na trzecim planie. No jest, jest planie. rodzaj flow state'u, nie? Co też jest w sportowych jakby klimatach używane jako stwierdzenie, że, że że w którymś momencie ja, ja to czułem wiele razy ogólnie, będąc na scenie głównie, nie, nie, nie komponując, ani, ani tworząc gdzieś tam sobie, wklepując w program muzyczkę, bardziej to było, że jesteśmy już na scenie i gramy i ja czuję, że bardziej patrzę na to, co się dzieje, yeah. niż, niż rzeczywiście myślę o tym, co teraz się wydarzy i co ja mogę zrobić przede wszystkim, że ego gdzieś znika w ogóle tam w tym wszystkim i, i jesteś obserwatorem w jakiś sposób jest w ogóle, to jest śmieszne trochę mówić o tym, bo to brzmi jak, jakby scena z filmu była opowiadana, bardzo klisze, temat ogólnie trochę, ale że czas spowalnia rzeczywiście odrobinkę, nie? Że jak miałem wiele razy tak, mm, i miałem trochę to z dwóch stron, bo jakby też trenowałem capoeirę przez dłuższy czas, jak byłem młodszy, przez około 10 lat, jak już powiedzmy ogarniałem trochę więcej techniki i byłem, ruszałem się swobodnie, to też były momenty, że, że, właśnie gram z kimś, czyli w teorii tam biję się. E, I jest nagle też ten moment, że ja robię ruch jakiś, którego w ogóle nigdy nie ćwiczyłem. Mhm. Który nie wiem, czy ja potrafię go zrobić, ale czuję w moim ciele, że jestem w takiej pozycji, że mogę go wykonać. I, I się udawało zwykle, albo jak się nie udawało, to wychodziło coś mega ciekawego z tego, bo też nie było tak, że jak się nie udawało, to się wywracałem, tylko byłem w jakimś totalnie stanie nagle się złapać gdzieś tutaj, nagle się podeprzeć inną kończyną niż myślałem, że się podeprę mm. i tak samo jest w muzie, że tak. totalnie ten impuls i to o czym mówi dużo, w sensie na pewno słyszałem cytat e, nie, nie, nie wiem czy skojarzycie, kojarzycie, ale Miles Davis e, powiedział coś takiego że nie liczy się to, czy ten muzyk, który gdzieś tam zacznie jakiś powiedzmy coś wymyślać, improwizować w danym momencie, jakiś y, ruch robi muzyczny Nieważne jest to, gdzie on wyląduje, ważne jest, że on podjął ryzyko tego, że on właśnie nie wie, gdzie wyląduje ten ruch jeszcze, nie? Że jakby zaczyna coś mówić na tym instrumencie i w trakcie grania zaczyna łapać coś więcej i łapać tamto i łapać tamto i nawet jak wyląduje w jakimś dziwnym miejscu, to totalnie liczy się to, że on spróbował w ogóle to tak, zrobić. No. A to I to z też... tego wychodzą najpiękniejsze rzeczy zwykle. Śmieszno też że to już może nie na takim polu e intencjonalnym, ale nawet takim, kurde, prostym polu technicznym też czasami jest zajebiście śmieszne to, że słuchasz jakiegoś nagrania z koncertu albo, nie wiem, nagrania nawet z płyty czasami, załóżmy tej formy improwizacyjnej. I słuchasz, słuchasz, lecisz i na przykład ja słucham jakiegoś nagrania z koncertu, ja wiem, że ja bym nie był w stanie tego jeszcze teraz zagrać. Myślę, że wtedy jak o tym nie myślisz, to jest o wiele łatwiej i jak to, co mówisz, jak dajesz sobie lecieć Leciesz na tym, że no Tak, no bo się głowa ma... ci nakłada jakiś taki rodzaj tak. w ogóle dziwnego zwątpienia we w swoje umiejętności. Bo wydaje mi się, że tak jak tutaj jest to wspólne pomiędzy jazzem i rapem, że to sztuka adaptacji jest w dużym stopniu i że te rzeczy moglibyśmy jeszcze rozwinąć w kilku miejscach, ale niestety już dzisiaj nie możemy, bo ta zbiórka dobiega końca. Dziękuję wam, że wpadliście do mnie. Dzięki, widzimy się za tydzień, tak? No, możemy spróbować I Za to. dwa tygodnie. Powtórka zawsze ten. jest mile widziana. W czwartek najbliższy można e brudnej bielizny posłuchać e w towarzystwie waszym w warszawskim lokalu Małe Piwo na ulicy Olandrów. Dokładnie tak. A dokładniej naprzeciwko lokalu Małego Piwo w Starym Piwie, ale to jest ta sama ulica i to samo. Otwarty, rylis party. Serdecznie zapraszamy i e, płyta już jest dostępna to była zbiórka z podwórka, moimi gośćmi byli Jan Pieniążek i Tymon Kosma realizowała dzisiejszą audycję Grażyna Oczkowska ja się nazywam Filip Kalinowski i pożegnałem się z Państwem numerem MacHomiego, który już śpiewa pozdrowienia i powodzenia Been on my role and solely remember things that my grandma told me. Words fitting right in the stanza like poetry. They tried to crack the cold, while your man is so cold. See, remember lessons taught by my grandfather. How he helped people out. The man was a martyr. And when he died, those people couldn't stand to be bothered. Wonder why my heart is colder than Antarctica. Colder than the ice, I bought it at to sell. Next to Jimmy's Hot Dogs by Velsberg Park. Any time of day, you will see that car parked Still smell the perfume when we went to card shop Old scenes playing my mind like a documentary Everything else is just another fading memory The way it's thrown, he never took a penny Many hastens wouldn't be in America if it wasn't for Henry Can't tell it like it ain't Obtained his brother-in-law, fellowship to Paris Just to study paint Wanted everyone to be better Then the guy disappeared to Paris and never returned the letter took care of everyone that's a fact somehow along the way things went off track the casualties are carrying the world on his back the most powerful man on earth might snap had to recalibrate see where his life was at traveled to the states just to get his wife back from shytown to bk to irvington new jersey roaches rats niggas trying to do my earth dirty seen the same thing happen to my pops he was about to set me up but when he died it stopped This track sounds grim but it's so true they hit me with the old I owe him I don't owe you so when I pop made me savor my spot it's funny how that's a transferable but favors are not never make that fatal mistake they call you selfish anyway might as well be that way from the gate so I wake to another endeavor all right I guess I'm supposed to be just happy with a chain and a butter leather you got me. up together